Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. I zapraszam na drugi odcinek 15 sezonu świątecznych ho, ho, Żarłok i skóra. I mando. Jerry. Bogusia. Szymas. Oraz mm. naszych gości konglomerat podcastowy Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu Zapraszamy Zapraszamy Zapraszamy Zapraszamy, Zapraszamy. Zapraszamy. Witam Was jeszcze raz. Mój pies właśnie na mnie patrzy jak na idiotę, ale właśnie się obudził, bawi się piłkami, także może piszczeć w tle. Trudno. Witam jeszcze raz w drugim odcinku 15 sezonu, 53 odcinku ogólnie. Ja nazywam się Hubert Spandowski i świąteczne horory powstają. O dziwo powstają. Naprawdę, ten odcinek powstawał w wyjątkowych bólach i znów przekreśliłem w zasadzie tegoroczną serię. Już nawet myślałem, że ten jeden odcinek, który nagrałem ostatnio, będzie jedynym odcinkiem, albo może jeszcze w Wigilię pojawi się drugi. Ale nie! Udało się! Ale powiem wam, że była to droga przez mękę. Dzisiejszy odcinek nagrywany totalnie na wariata, Cały weekend no, walczyłem z tymi filmami i w zasadzie przed chwilą skończyłem ostatni z nich. Jako, że mam przez chwilę wolną chatę, rodzina wyszła, no to bez żadnych notatek usiadłem do nagrywania. I odkąd w tym sezonie zmieniłem podkład e, pod e, ten wstęp, bo YouTube rokrocznie go blokował, no to... Nie muszę już się silić na jakieś dłuższe wstępy, żeby ta muzyczka wybrzmiała. E, możemy przejść do mięcha. A dzisiaj mam dla Was znów trzy filmy. Dwa pełnometrażowe, chociaż one są różnej długości. I jeden troszeczkę krótszy. I od tego krótszego właśnie zaczniemy, a jest to Axmas z 2017 roku. Merry Christmas! Okay. Gate closes at 11. It's locked until 5 in the morning. So as long as we stay inside, we're not going to get caught. All right. Let's go. This place is huge. Maxmes z 2017 roku, pisane na zasadzie Christmas przez X i dorzucone po dwóch stronach tego X, A i E, tak żeby był ten topór. Ja to wziąłem, bo to jest krótkie. Ten film ma 25 minut, no i stwierdziłem, że w końcu trzeba się z tym zapoznać, bo to jest ogólnie seria, ale to rozwinę w końcówce tej wypowiedzi. No i powiem wam, że gdy zacząłem oglądać ten film, a w zasadzie wiedziałem tylko tyle, że on istnieje i jaki ma plakat, to zdębiałem. Jest taka nasza wewnętrzna historia na temat horrorów wielkanocnych. Jeśli słuchacie tej serii, możliwe, że już zamkniętej, ale to zobaczymy wiosną to myśmy w trzecim odcinku Horrorów Wielkanocnych w 2018 roku, 7 lat temu, omówili taki film The Night Before Easter, który wybrałem ja, bo w miarę podobał mi się plakat, ale potem jak montowałem graficzkę i zobaczyłem go na powiększeniu, to on mi się przestał podobać. I przez te 7 lat, pomimo tego, że przepłynęliśmy przez rzekę gówna, My ciągle przywoływaliśmy ten jeden tytuł jako ten najgorszy, jako coś, co nie zostało chyba przez te 7 lat pobite, jako to najgorsze doświadczenie w tej dziesięcioletniej historii. I ja włączyłem sobie teraz ten Aksmes, ten film Bożonarodzeniowy i powiem wam, że zdębiałem, bo miałem e, uczucie, jakbym oglądał brata tamtego filmu. Tamten film był o młodzieży, która robi imprezę w takiej... E w takich, takie miejsce, gdzie mamy takie magazyny, nie? tak jakby garaże zamykane, wynajmuje się magazyn i się ma tam wiecie, taki tam 3 na 4 metry i się ma taką swoją rupieciarnię nie? białe ściany, białe te drzwi rozsuwane i młodzież tam robiła imprezę, całkowicie improwizowany film, improwizowane dialogi, oni sobie pili piwko i ginęli zabijani przez mordercę w stroju Króliczka Wielkanocnego no i tutaj pierwsza scena jest w takim miejscu, a potem przechodzimy do młodzieży, która organizuje się na imprezę wieczorną i wchodzą właśnie do takiego miejsca. I ja wysłałem od razu zrzut chłopakom i oni mówią, kurde, przecież to jest ten film, nie? Ten sam. I to takie przerażenie, bo to do dzisiaj trauma w nas siedzi, nie? To, to tamten film zostawił piętno w nas. No i ja walcząc z tym filmem, bo ja go nie obejrzałem na raz. 25 minut ten film miał, nie? A ja jak zobaczyłem te magazyny, to wyłączyłem i mówię, nie, pas, nie? Ja, ja nie mam sił. Ale żeby się tak zmotywować, to mówię, pościągam sobie trailerki yy, i zmontuję te przerywniki pomiędzy yy, kolejnymi wstawkami w tym podcaście. No i jak zobaczyłem ten trailer, to mówię, czemu ja od tego nie zacząłem, nie? Przecież to są dwie minuty tak ciężkich klimatów, takiej nudy, i właśnie no esencji tamtego wielkanocnego filmu. Co więcej, ten trailer to nawet nie ma z niego jak wyciąć jakiegoś fragmentu, żeby zrobić przerywnik. Ja potem znalazłem po, po dłuższych poszukiwaniach jeszcze jakiś teaserek, w którym jest jakakolwiek muzyka i pewnie on poleciał jako przerywnik, no ale to było straszne, nie? No już wiedziałem z czym to się je, więc trudno mówię, zerwę ten plaster na raz. I mamy wszystko to, co w tamtym filmie. Bohaterowie piją piwko, wznoszą toasty. jest impreza, tu kreślę cudzysłów, taka impreza na stojąco, nie? z boomboxa leci muzyka, a oni mają improwizowane dialogi, zero dynamiki, zero jakiejkolwiek dynamiki, wszyscy siedzą w jednym pomieszczeniu, gadają, plus jest taki, że ten film jest krótki, a tamten wielkanocny był długi. Więc tutaj to wszystko idzie zadziwiająco szybko. Wiecie, siedzi sześć osób, trzy pary w jednym pomieszczeniu, jedna z nich idzie się bzykać, wchodzą do takiego pustego magazynu, 3 metry na 3, kładą butelkę na podłodze, rozkładają materac na środku, zdejmują część rzeczy i kładą się do bzykania, białe ściany, betonowa podłoga, pusto, szaro, sterylnie, nie? No i to para od razu ginie. No i tam wracamy do imprezy, gdzie mamy już tylko dwie pary, cztery osoby i jedna z nich stwierdza, że sobie wyjdzie, no i wychodzi i ginie. Pierwsza para wychodzi i ginie, potem druga para wychodzi i ginie, zostaje trzecia para i wychodzi. No i, gdy wychodzi, mamy w ogóle nawiązanie do lśnienia, nie? Te sceny tutaj mamy takie rozciągnięte, wiecie, te dialogi stoją, czekają i ktoś w końcu mówi, ta winda jest strasznie wolna. No. No i faktycznie jest wolna, nie? I w sumie ma to e, klamrę, bo to niczym strzelba Czechowa w końcówce też ona wypala. Kobieta krzycząca, gdy jej partner zginął. Bardzo, bardzo długo krzycząca. Dramat po prostu, nie? E, no i finałowy twist. E, wow. Ja, Pitole, jakie to jest głupie, nie? Wiecie, ten nasz zabójca w stroju świętego Mikołaja zabija głównego bohatera, została tylko jego dziewczyna. Dramat, kobieta rozpacza długo, została final girl, nie? Ona znajduje ciało i to ciało nagle wstaje. Okazuje się, że facet nie zginął. Podchodzi święty Mikołaj morderca, facet, który miał zginąć, mówi, to mój brat. To jest mój brat, my razem zabijamy, ale mówi do Mikołaja, jej nie zabijaj, ona jest moja. Ale Mikołaj idzie do niej. On, no mówię ci, nie zabijaj jej. No i Mikołaj wtedy zabija swojego brata, czyli facet, który zginął przed chwilą w udawany sposób, za chwilę zginął w prawdziwy sposób. No i wtedy mamy już normalne, klasyczne yy, starcie między Mordercą a Final Girl. I OS, OS, jakie to jest straszne. Ogólnie naprawdę beznadziejny film, eee, przy czym, tak jak mówię, no, plus jest taki, że to jest 20 minut, więc wszystko dzieje się przerażająco szybko, przez to jest jeszcze głupsze, ale przynajmniej nie jest tak nudne jak w horrorach wielkanocnych, więc no... The Night Before Easter nadal jest niepokonany. <laughs> Zimy tutaj w tym filmie w zasadzie nie ma, Święta są, no mamy tego Mikołaja mordercę, on raz sobie tam śpiewa kolendę, mamy jakieś lampki w biurze, Ta, taka bida, nie, jeden sznurek wisi, trochę ozdób w magazynach, główny bohater chodzi w czapce Mikołaja, więc no te święta są, nie? ale film jest straszny. Jest jeszcze druga część tego filmu, którą ja omówię za tydzień, nazywa się Axmes 2 Blood Slay. Co ciekawe, IMDb podaje w sumie cztery części tego filmu. Trzecia część pod tytułem Santa Insane, i czwarta pod tytułem The Axis Legacy. Ale trzecia i czwarta część są w fazie tworzenia od lat. Więc no, na szczęście ich po prostu nie ma i ich po prostu nie będzie. No ale dwójka jest na nieszczęście, i ja ją omówię za tydzień. Wpieprzyłem się trochę na minę, no ale co zrobić? Taka praca. Jeżeli chodzi o ocenę na IMDb, to jest 5 na 10. No, popłynęli, pocisnęli, ale tylko 92 oceniających, więc wiele osób tego filmu nie oglądało. Szczęściarze, ci, którzy nie oglądali. Dobra, przechodzimy do drugiego filmu, a jest nim Curtains for Christmas z 2024 roku. Holly is a no-nonsense accountant. Jay is a toy maker with a heart of gold. But they both love Christmas. Can that love bring them together? This season, it's going to be Curtains for Christmas. Curtains for Christmas, podesłał mi ten film Jerry. Podesłał Jerry z jakimś komentarzem, Jezus Maria, co to jest? Ale tutaj ja tak naprawdę mogę szczerze Jeremu podziękować, bo to był taki jasny promyczek w dzisiejszym zestawie. Reakcja Jerego wzięła się stąd, że plakat tego filmu wygląda jak taki bieda, holmarkowy, świąteczny film, tylko tam troszeczkę krwi jest... No i trochę tak jest, bo ten film jest lekki, od samego początku. Muzyczka świąteczna, dużo śniegu, jasno. I ja wam powiem, że oglądałem ten film i miałem totalny vibe American Christmas Vacation. Filmu, który mówiłem przed rokiem. No i przyznam, że tak samo dobrze mi się to oglądało z dokładnie tymi samymi uwagami. Ja nie poznałem tych aktorów, którzy tutaj grają, no ale w końcu jak w różnych miejscach pojawiły się kocie motywy, Tutaj głównie na świątecznych sweterkach, między innymi sanie Renifera zaprzężone w latające kotki 3D. No to ja wtedy skleiłem. Dopiero wtedy skleiłem, że męską rolę gra tutaj Steve Radziński, twórca i główny aktor zarówno TV Christmas Vacation, jak i właśnie tego filmu. Zresztą nie tylko on grał w TV i tutaj. Aktorka grająca główną bohaterkę w tym filmie też grała no jedną z tą kobiecą główną bohaterkę w Emityville. Także ten, ten film, który dziś omawiam, znów opiera się na tej samej parze aktorów, tylko w Emityville pierwsze skrzypce grał Steve Radzyński, często występując solo, tutaj jest odwrotnie. No i ja mógłbym w zasadzie powtórzyć absolutnie wszystko to, co mówiłem przed rokiem o Emityville, bo to jest identyczny w klimacie film. Jest bardzo jasny, lekki, bardzo świąteczny, zarówno wizualnie, jak i audio. Aktorzy grają marnie, bardzo wyraźnie, bardzo teatralnie, no ale przynajmniej dobrze ich słychać i można ich zrozumieć. Audio jest takie sterylne, jakby nagrane wręcz w studio. Ale jest dużo fajnego humoru, takiego kretyńskiego, głupiego humoru. I tutaj w tym filmie jest jeszcze kilka plusów, no bo na przykład śnieg jest prawdziwy. Są bardzo fajne, białe zdjęcia z drona, miasteczka w górach. Jest y, mega fajny człowiek z pluszową głową szczura w stroju świętego Mikołaja, który komentuje wydarzenia i prowadzi dialog z bohaterką. No i też jest bardziej krwawy i jest więcej, no nazwijmy to Gora. Ale jak wygląda fabuła tego filmu? No mamy babeczkę, która... Yy, stroi choinkę w domu, jest taka taką panią domu, kochającą święta i wszędzie wokół niej są święta, ale jej partner oznajmia jej, że no on wyjeżdża z kumplami. Ona mówi przecież miałam poznać twoich rodziców, mieliśmy jechać do nich na Wigilię, na wieczerze świąteczną, na wyjazd. E, tam nudy, nie? Ja jadę z kumplami, wezmę cię do rodziców następnym razem, obiecuję ci. I tu jest taki motyw, yy, że kamera zjeżdża na usta i w zwolnionym tempie to jest kilka razy, gdy dochodzi do jakiegoś twistu obiecuję ci, nie? I to sprawia, że kobieta zaczyna wariować, bierze nóż i zabija go. Dźga go i i chlapie ta krew. I w sumie ja się zastanawiałem o co chodzi z tym tytułem, ale on też wypływa w trakcie, bo ona pochlapa zasłony i po te zasłony jedzie do supermarketu i tam poznaje Steve'a Radzińskiego yy, i to zawiązuje fabułę, nie? Ale nasza kobieta tak, po pierwsze, w trakcie tego filmu ogląda film, taki w teorii właśnie holmarkowy, świąteczny produkt o miłości, tylko że wiecie, no, nagrany specjalnie dla tego filmu, więc tak samo beznadziejny, nie? I po tym pierwszym morderstwie pojawia jej się ten właśnie szczur z pluszową głową, wielką pluszową głową, takimi wystającymi papierowymi zębami, oczami naklejonymi wąsikami w czapeczce świętego Mikołaja, w stroju świętego Mikołaja. To jest jakaś część jej umysłu. To są jej wyrzuty sumienia, to jest taki wytwór mm, e, jej umysłu, który mm, wchodzi z nią w dialog i komentuje jej decyzję. I to jest kurde przeurocze, ja naprawdę kulałem się ze śmiechu. Zresztą w końcówce on się poddaje, mówi, tu jest moja gra z wychodzeń. wychodzę. No. no i ona właśnie widzi tę scenę w tym filmie. Scenę, w której w sklepie kobieta poznaje faceta. Dochodzi między nimi do dialogu, no i ostatecznie do miłości. I ona idąc po te zasłony do supermarketu w identyczny sposób poznaje Steve'a i ten dialog jest dość podobny, ale yy, tak trochę przefiltrowany, komiczniejszy. Steve jest zresztą takim wieśniakiem w tej scenie, no i ona chce stworzyć tę udaną, świąteczną miłość, ale ciągle coś staje jej na przeszkodzie. A to, gdy już się z nim umówiła, okazuje się, że on ma żonę i te żonę trzeba zabić. A to, gdy chce przynieść ciasteczka, okazuje się, że nie umie ich upiec, więc zabija sąsiada i mu zabiera ciasteczka. A ostatecznie dochodzimy do finału, gdzie jest rzeź i ginie mnóstwo osób i w ogóle y, dzieje się, nie? A w ogóle w tym filmie, który ona ogląda, tam też są szczurki, ale takie prawdziwe i one też ze sobą rozmawiają. I zresztą ten film jest dedykowany jednemu z tych szczurów, Peterowi Radzyńskiemu. Czyli albo nie przeżył produkcji, albo się mu zmarło ze starości. No nie wiem. Ten film, który dziś omawiam, nie ten, który ona ogląda, jest y, brutalniejszy od Emityville. Tu są faktyczne śmierci, tam nie było. Początkowo takie sobie i zresztą dużo jest ich takich sobie, ale są w miarę takie urocze i, i, i kombinowane jak na możliwości. Ale też, umówmy się, kilka jest całkiem niezłych. No, jak Holly zabija żonę, Steve'a i ścina jej skórę z twarzy, to tak trochę szok był, bo to kompletnie nie pasowało do tego klimatu, nie spodziewałem się tego i nawet całkiem spoko wygląda. Chociaż za chwilę wracamy na właściwe tory, bo Holly zakłada jej skórę na głowę i w takiej gumowej, zakrwawionej masce idzie najpierw mm, zażądać rozwodu od Steve'a. Taki arcyplan, wiecie, mówi mu że ona w ogóle z nim dosyć długo dyskutuje. On tam krzyczy, czemu, czemu, nie zostawiaj mnie. Ona, widzisz mnie po raz ostatni, odchodzę od ciebie, nie? No, tak żeby teraz on się nie, zainteresował prawdziwą nią, ale ona też trafia na finał konkursu yy, pierniczków i tam w ogóle, <ścoughs> o Jezu, co tam się dzieje. I w tej masce właśnie tam jest, nie? Dobra, yy żeby wam nie spoilerować, bo może ktoś będzie chciał to obejrzeć. Finał tego filmu jest no to już jest taki roller coaster, nie? Bo nasza Holi ma arcy plan, że zaprosiła go na rodzinną kolację świąteczną w domku w górach. No ale jej szczur, jej umysł, jej mówi, że ten plan ma kilka dziur. No bo po pierwsze, Holi nie umie gotować, po drugie nie ma domku w górach, po trzecie nie ma rodziny. Więc nasza Holi wymyśla jak to wszystko zrobić i powiem wam, że ja naprawdę się kulałem momentami ze śmiechu. No i kończy się to rzeźnią w tym domku, ale zanim do niej dojdziemy, to mamy dobre pół godziny absurdalnej wieczerzy wigilijnej, więc ja się bawiłem naprawdę całkiem nieźle. Ten film ma ocenę 5 na 10 na IMDB, 102 oceniających, czyli też bardzo mało. No i on, w moim odczuciu, w swojej kategorii na te 5 nawet zasługuje. Dobrze, moi drodzy, i przechodzimy do ostatniego filmu, a jest im Final Recovery z 2025 roku. people... I really knew that there was good inside of them, still. No! Nanny-Lou, please! You could be our savior. Sweetie, I am your savior. Final Recovery z 2025 roku. No tutaj powiem Wam, że władowałem się troszeczkę na minę, podobnie jak z tym filmem Wielkanocnym. Czemuż to? Przygotowywałem sobie zestawy po nagraniu pierwszej pierwszego odcinka tegorocznych świątecznych horrorów. Mówię, zrobię sobie już listę, podzielę ją na podcasty. Ja zawsze grupuję tak, żeby do każdego wybrać jakiś film, z którego mógłbym zrobić grafikę. Układam je tak, żeby na koniec mieć te lepsze, ale staram się też, jeżeli to możliwe, żeby w każdym z tych odcinków znalazł się jakiś chociaż znośny film. No i ja założyłem, że Final Recovery będzie tym znośnym filmem, bo on ma dwa całkiem ładne plakaty. Oba zdobią e, zarówno na YouTubie, jak i w poście graficzki do tego podcastu. Jeden z nich to jest wieniec świąteczny i w środku widzimy tabletki, strzykawki i z z zachlapane to jest krwią. A drugi, w moim odczuciu jeszcze lepszy chyba... To jest kobieta, której widzimy tylko dolną połowę twarzy, starsza kobieta, krew cieknie jej z ust, ma świąteczny sweterek i tak jakby do nas wystawia ręce właśnie z tabletkami, ze strzykawkami i wszystko takie dosyć mroczne. Eee, no i kurde, jak to zobaczyłem, to mówię, to będzie dobry film. Dobry film i coś nowego. Nie, wiecie, świąteczny e, Mikołaj Morderca, mm, nie Krampusy, tylko coś nowego. I to było to coś nowego, ale tutaj znów, tak jak przy pierwszym filmie, gdy ściągałem te trailery do wstawek, no to dopiero wtedy obejrzałem trailer tego filmu i mówię, o jacie, o kurde, no to się władowałem drugi raz na minę, nie? Bo ten trailer jest e, strasznie słaby, strasznie. I niestety ten film też jest strasznie słaby, on jest w ogóle najniżej oceniany na IMDb, 3 na 10 i 147 oceniających, czyli najwięcej osób ocenia, najniższa ocena. Możliwe, Bo tak jak ten poprzedni Kurtain's for Christmas miał godzinę i 18 chyba, albo 8 minut, był takim dosyć krótkim filmem, tak ten ma e, godzinę i 38 minut, a jest tak powolny, tak nudny i, i tak to się wlecze i tak źle zagrany, że ja go oglądałem przez cały weekend. Ja go zacząłem oglądać chyba jeszcze w piątek, a skończyłem e, w niedzielę. No, to był prawie gwóźdź do trumny tego podcastu. Myślałem, że już nie obejrzę kolejnego, bo kolejny z kolei ten kurteńs Christmas tak naprawdę obejrzałem po nim i łyknąłem na raz, nie? O czym to jest? Zaczynamy od retrospekcji, czarno-białej retrospekcji, gdzie widzimy córeczkę z statusie, których zaczepia uzależniony mężczyzna narkoman, alkoholik i chce tam wydebić coś od ojca, nie? Ten go wyzywa no i on zabija tego ojca na oczach córki. Przeskakujemy do teraźniejszości i poznajemy Nenilu, już starszą kobietę, która jest właśnie tą córką i ona od przez całe życie Teoretycznie pomagała uzależnionym, praktycznie zabijała ich, bo ona założyła taki ośrodek, tylko ten ośrodek jest lewy. On działa gdzieś tam, wiecie, w podziemiu, nie? Opłaciła dwóch policjantów, którzy dostarczają jej uzależnionych ludzi. Jeden z nich jest bardzo brutalny i to jest zresztą jej taki morderca. No i tak naprawdę tych uzależnionych też okłamuje, okłamuje ich rodziny, że oni muszą tu spędzić miesiąc, bo inaczej czeka ich więzienie. I oni siedzą tam u niej, a mamy tę grupkę i oni się spotykają na, codziennie, rozmawiają z różnymi ludźmi, bo u, u Nenylu pracują różni ludzie, pracuje doktor, pracuje jakaś pani psycholog i tak dalej. Nie są wtajemniczeni w ten proceder. No i e, gdy mija ten miesiąc e, danej osoby, to zazwyczaj ona znów zostaje naćpana. No można się domyślić, że to robota Nenylu i znika. No i tak. Cały film się toczy, nie? Godzina 20, tu się absolutnie nic nie dzieje. Kolejne osoby co jakiś czas znikają, oni ze sobą rozmawiają, a umówmy się, aktorstwo jest biedne i to jest naprawdę cholernie mało dynamiczny film. W końcówce to wszystko eskaluje. W końcówce no trafiamy do tej rzeźni w, tam gdzieś w piwnicy wyglądającej jak e, przygotowany przez Dextera Morgana pokój i, i tam mamy wiecie jakieś pi piły i tak dalej, krojeni są ludzie, także robi się troszeczkę bardziej krwawo, ale nadal biednie wykonane i powiedzmy ta końcówka nadaje jakieś dynamiki i, i, i no dynamiki, koniec zdania, nic więcej nie dodaje. E... I jak skończyłem ten film, to nawet powiedzmy jakaś taka, po pierwsze oddech ulgi, po drugie okej, okay, dobra, nie było aż tak tragicznie jak się wydawało, ale ogólnie jestem strasznie rozczarowany, bo tematyka jest całkiem niezła. Gdyby to trochę skrócić, gdyby dać lepsze aktorstwo, gdyby dać lepszych filmowców, gdyby ogólnie dać prawie wszystko lepsze, co tylko możliwe, ale nawet zostawić podobny scenariusz, tylko go zedytować, to to by było całkiem okej. Okay. Bo ten film, no wiecie, na razie możecie zadawać sobie pytania, ale gdzie tu święta? No właśnie święta są, tej zimy też jest troszeczkę, kilka razy mamy śnieg, gdy jesteśmy na zewnątrz, ale święta cały czas nam towarzyszą. Nie w takim stężeniu jak w poprzednim filmie, gdzie tam były wszędzie te święta wizualnie i cały czas grały, ale tutaj też grają świąteczne motywy i ten szpital jej, to, ten, ta placówka jest ustrojona świątecznie, nie jakoś przesadnie, ale cały czas widocznie, no i nasza Neny Lu cały czas chodzi w swetrach świątecznych i oni robią różne rzeczy świąteczne gdzieś tam na świetlicy w ramach zajęć i ona też przynosi różne rzeczy świąteczne, no, także jest świątecznie. No i lut też tak naprawdę steruje, bo ona przyjmuje faceta, który jest niby na odwyku, a ona zmusza go do sprzedawania tabletek na ulicy i wtedy jej policjanci przyprowadzają kolejnych uzależnionych. No ogólnie ona ma cały czas focha o to, że jeden uzależniony wiele, wiele dekad temu zabił e, jej tatusia i zabija ich przez całe swoje życie. Taka zemsta. Tylko podana w strasznie nudny yy, i nieciekawy sposób. Nie polecam. Dobrze, podsumowując. E, drugi odcinek za nami, moi drodzy. W zasadzie można powiedzieć już, że ten sezon jest zaliczony. Bo myślę, że jeden to na pewno nagram. No, zostało do świąt dwa tygodnie, więc te, te, te, ten jeden podcast na pewno się pojawi. A miejmy nadzieję, że jakoś nam dwa uda się nagrać i odsłuchać, więc jak zawsze było trudno, a pewnie wyjdzie. Ten zestaw, który tutaj dzisiaj dla was przygotowałem, no tak jak słyszeliście, no do najlepszych nie należał. Umówmy się, ja niby się cieszę i, i, i pozytywnie wypowiadam o tym środkowym filmie, ale żeby było jasne, to nie jest dobry film, Ja po prostu się na nim dosyć dobrze bawiłem, szczególnie po tych dwóch kupach, które zaserwowałem sobie wcześniej. No ten odcinek niemal był gwoździem do trumny 15 sezonu. Xmas mnie zmęczył i zniechęcił. Final Recovery no, mnie prawie zniszczyło i na szczęście na koniec ta, ta iskierka świąteczna, ta gwiazdka świecąca na niebie w postaci Curtains for Christmas no, poprawiła mi. Ten weekend, także jeśli coś bym miał wam polecić, to tylko i wyłącznie ten środkowy film, ale no, jeżeli nie złapiecie tego nastroju, który ja miałem, nie trafi do was ten humor, to postukacie się w głowę, no, ale trudno, myślę że, hmm, myślę, że chyba znamy się nie od dziś, słuchamy się od lat i rozumiecie na jakiej zasadzie ja oceniam te filmy. Dziękuję wam bardzo za uwagę moi drodzy. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia w przyszłości. Ho ho ho. Cześć!